Nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci powiedz wszystkim co ze miłość chcą Bóg załatwi ich chlebą nogą jeśli jednak Bóg wrogie nam moja będzie wiem, mimo Bogu Tygodni temu Rosja ogłosiła koniec operacji w Czeczeni. W polskiej prasie zaczęły pojawiać się informacje, że uciekinierom z Czeczeni coraz trudniej uzyskać w naszym kraju status uchodźcy. Czeczenka Malika przyjechała do Polski w 13 lat temu. Teraz pracuje w fundacji Ocalenie i pomaga w adaptacji do polskich warunków swoim rodakom. Jak wygląda życie uchodźców czeczeńskich w Polsce? O tym opowiada reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Miejsce do Życia. Дети хорошо говорят по-польскому. А пани? Разумие. И все слова все знаю, но когда начинаю разговаривать, мне все равно русские слова уходят. А дети все и начинают цурка по-польскому говорить. И четверо сыновей все по-польскому говорят. по польску по так? И по каким учебным по -польскому. Przyjechaliśmy z Czeczenii cztery lata temu. Jak uciekaliśmy, zabrali męża i musieliśmy zapłacić duży okup. Przyjechaliśmy, żeby uratować męża. Starszemu synowi też grozili. U nas za czyny ojca odpowiada syn, za czyny brata – brat. I ja jestem Czeczenką, jestem od dłuższego czasu w Polsce, od, od pierwszej wojny czeczeńskiej. Jakoś mi się udało, potrafię przynajmniej powiedzieć po polsku, to co myślę, jak ja to widzę. I się udało jakoś zintegrować się i znaleźć miejsce, mimo że nie jestem młodą osobą. Swoje miejsce w tym, w tym państwie, jakoś wspierając, pomagając swoim rodakom. Ja osobiście no, nie jestem tak takim wzorcowym przykładem losu czeczeńskiej rodziny, bo nie od razu poprosiliśmy azyl, status i w ogóle nie wiedzieliśmy, że jest coś takiego, nie znaliśmy procedury. A tylko na wizy przez znajomych zaproszono nas, wiza pobytowa, znaleźliśmy pracę jakoś tak. Później władza tego miasta to nie było Warszawa, inne miasto było. Jakoś zdecydowali, że a, a dlaczego azyl nie prosić, jak jesteście Czeczenami, czy, czy, czy, czy, czy, tam jest wojna. A dlaczego nie tak? Z jakimś podejrzeniem, z jakimś tam niezaufaniem, nie, nie niedoufaniem. Więc w związku z tym, no, no powiedzmy, zmuszono nas zwrócić się do Urzędu do spraw cudzoziemców po, po ten azyl. No i dwa lata czekaliśmy na decyzję. Przez dwa lata byliśmy o ośrodku dla uchodźców w baku, To jest podkowo leśny, taki recepcyjny ośrodek. A po wyjściu z środka. No musieliśmy zadbać, oczywiście, że znajomi, oczywiście, że Polacy, z którymi my już, już jakoś się zaprzyjaźniły, jakby nie ich pomoc to no, w ogóle nie byłoby to możliwe. To przecież jest wasz kraj, jeśli ktoś nie wesprze, tak po ludzku, jeśli nie, nie, nie podstawie ramię, to nie damy rady, to niemożliwe po prostu. Ile miałeś lat wtedy, jak wyjeżdżaliście z Czeczeni? Nie pamiętam. tam po polsku jest pociąg, a po rosyjsku jest pojazd. Tak. Pozwolono Wam wyjechać? No. Wyjechaliśmy tam nic nie, bo no zatrudnia nam przyszłość, bojstra, tu do uciekaj. Musieliśmy szybko wyjechać. Znajomi załatwili nam paszporty. W czasie drogi nie było źle. Dojechaliśmy do Terespola. Z Terespola trafiliśmy do Dębaku. Potem mieszkaliśmy w ośrodku na Bielanach. Po miesiącu urodziła się córka. Potem zapadła na infekcję nerek. Lekarz poradził nam przenieść się na prywatną kwaterę, ponieważ w ośrodkach jest dużo infekcji i ona często chorowała. W jest i ona często jeden pokój. A tam? Tam drzwi tam, tam jest łazienka, Lana, i drugi mm. też kwarceranty. Proszę mi pokazać. Mm. Aha. Czy tak, tu łazienka, tak. a tu drugi mieszkańcy. Druga rodzina? Tak. Dzień, Dzień dobry. <śmiech> Ile pani płaci za ten? 800 złotych. Łazienka tu jest wspólna, tak? Z tą rodziną? Tam. A tu, ta, ten pokój? Drugi życieli tam też i tam też. Czyli tak, w tych trzech pokojach ile mieszka ludzi? Trzy rodziny. Trzy rodziny? Tak, trzy rodziny. Są Nie, I my tutaj. No to wracamy. I na drugie mieszkanie u nas pieniądza nie to i, i nie możemy drugie mieszkanie na prawie 100% w takich warunkach mieszkałem. Ci, którzy zdecydowali zostać w Polsce, rzadki wyjątek, no możliwe, że komuś tak się powiodło, no znam kilku takich rodzin, którzy wynajęli domek na przykład na dwie rodziny, dwa pokoje, kuchnia takiej w lesie tam zbudowany pod Warszawą. To są przypadki, kiedy ktoś trafi na kogoś tam, na znajomego. To znaczy wynajęcie mieszkaniu znowu, się znajomy poleci znajomemu. I tamten nie będzie się bał Czeczenów, więc ten stereotyp jednak wypracowany, że to są bandyci, że to są terroryści, no działa, to, to, to robi swoje ludzie się boją. No mamy w tej chwili kilku wolontariuszy, którzy szukają mieszkania. Mamy takie z, z ramienia Urzędu Miasta wygrany projekt. Wyzwaniałem, szukałem mieszkania. Mamy listy osób potrzebujących mieszkanie, pilnie potrzebujących. No i zwyczajnie tak, tak, tak, owszem, owszem tak, jest, jest aktualne ogłoszenie, tak, owszem, zgadzam się, tak, tak. Jak tylko się mówi, że to jest fundacja, że my się opiekujemy uchodźcami i czy państwo nie będziecie mieć nic przeciwko temu, że to jest uchodźca z czyczeniem? o Oni Czeczenów no, dziękuję, nie chcemy. Z jednej strony rozumiem, że Gdzieś ktoś miał złą praktykę do czynienia jakieś tam z moimi rodakami i ta fama pójdzie, więc to jest wina po naszej stronie. Jak ja mówię, sedno prawdy zawsze jest po środku. Nie jest tak, że jedna strona jest winna, a druga absolutnie niewinna. W związku z tym też musimy, musimy hamować swoje emocje, swoje, swoją desperację. To też swoim rodakom mówię przy okazji. Natomiast tak jak Pani powiedziała, tak jak ta rodzina, mieszkałam raczej, no raczej prawie 100%. I nie, nie ma tutaj nic, nic dziwnego. Jedyna rzecz, bardzo ciężko jej jest, bo ona ma dużo tych dzieciaków. Jak jest dużo dzieci, jej brak rąk, no bo po prostu ona muszy, oni muszą i zjeść, ona musi je wyprać na nich, tak? Tym bardziej, jeśli tam tych młodszych dzieciaków jest dużo. Oni codziennie muszą mieć opiekę normalną, oni muszą normalnie gdzieś spać, gdzieś się bawić, chodzić do szkoły, a to wszystko trzeba pilnować. I dla jednej osoby szóstka dzieci, bez wsparcia. No więc jest to ciężko. W czele było dobrze, no nam nie dają tego kartu pobytu, że oni mówią, że nam... Nam nie dają karty pobytu. Urzędnicy mówią, że nie możemy wykazać, że nam coś grozi w Czeczeniu. W Czeczeniu nic nam nie zostało. Jedna jama od naszego domu. I rodzice męża. I moi rodzice. Jeśli tam wrócimy, tam, tam, tam. mogą zabrać mojego osiemnastoletniego syna. I albo pójdzie w góry, nie, albo Rosjanie go zabiorą. Ruski zabiorą. Żadna matka nie życzy tego swojemu dziecku. I nie nie swojemu dziecku. Opowiedz mi o Czeczeniu. A, mało co pamiętam. W domu pamiętam by wysadzone trupy. Jak mieszkaliśmy, to w różnych domach były trzy laliny, wybuchały różne domy. Bałeś się wtedy? Tak, miałem cztery lata. No i w nocy tam wkraczają, tam zabierają ludzi, dzieci, no i przepadań, można ich znaleźć, gdzie one są. I tak różne było. W nocy zaczyna się. Holikoptery latały, domy wysadzali, strzelali, wszystko. Bomby zrzucali ze samolotów, strzelali ze samolotów. Mhm. Wszystkie domy wybuchały. A coś dobrego pamiętasz z Czeczenii? No nie pamiętam. Tak pamiętam, w piwnicach siedzieliśmy. Nie było co jeść, Cebulę jedliśmy, tylko są suche. Nic nie było do jedzenia. Ja nie byłam na swojej ojczyźnie z 98 roku na przykład, a to sporo czasu, tak? Nie, z 97 nawet, 12 lat. Jestem ciekawa, co tam się dzieje, tak, prawdziwymi oczami, oczami Czeczenów samych. Nie pytam, no i informacje mam jak najbardziej z pierwszych rąk. A sytuacja w Czeczeniu jest taka, że wojna partyzancka trwa i będzie trwała dotychczas, dopóki ta ziemia nie będzie wolna. To jest, to, jest, to jest absolutnie bez wątpienia. Tak samo są tak zwane zaciski, tak samo są tortury w piwnicach tego, co za prezydenta. Jakby ten kolaboranta, tak zwany prezydent, żaden według mnie, według patriotów czeczeński, to jest żaden prezydent, to jest kolaboranta i, i promoskiewska zdrajca. Więc jeśli on z, z, z premierem Putinem zdecydowali z dnia na dzień, że wojna się skończyła, no oni o tym teraz nie decydują, o tym decydują ci, którzy walczą w górach. Tam tam? Tam za dnia jest cisza, a w nocy straszne dzieją się jest, straszne się rzeczy. Cały czas groza. A oni tu do szkoły chodzą. W, szkoły, w Czeczeniu tak. nie chodzili do szkoły. U starszego dwa lata, u młodszego dwa lata opuszczone, a tu normalnie chodzą do szkoły. Nauczyciele są bardzo dobrzy. Dyrekcja nas bardzo dobrze przyjęła. Jak ktoś nie dostał w Polsce prawa legalnego pobytu, może się starać ponownie. Nam nie przyznano pomocy socjalnej. Już osiem miesięcy. Mnie sąsiedzi pomagali. Kto może pomaga? No, socjalną pomoc się nam odkazali. Już 8 miesięcy. Mnie sąsiedzi pomagali. I kto może pomagał, no. Osiem miesięcy to bardzo długo. Syn pracował, mąż pracował, ośrodek pomagał i my płaciliśmy za mieszkanie. Te, co EPS pomagał. My za Jeśli ktoś nam przyniesie jedzenie, to mamy, ale na mieszkanie pieniędzy nie ma. Chciałoby się wspierać tych uchodźców jak, jak, jak najbardziej. Staramy się to robić, ale no nie jesteśmy w stanie jako jedna fundacja na przykład ogarnąć wszystkich uchodźców. To jest 20 ośrodków dla uchodźców w Polsce. Naprawdę to jest temat rzeka, ja mogę bardzo długo o tych sytuacjach mówić, natomiast no nie ma rządowych programów, żeby po wyjściu z ośrodka ktoś poszedł do jakiegoś budynku, zapukał do pewnej drzwi i tam dostał odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie ma takiego wypracowanego systemu, nie ma po prostu. Czy ty wiesz, czy będziecie mogli żyć w Polsce, czy będziecie musieli wracać do Czeczeni, wiesz? No nie wiem, nie a rozmawiacie o tym? Nie, ale ja nie chcę stąd wyjeżdżać do Czczeni, bo tam biorą ludzi do wojska, zburszają ich, a w nocy niektórych zabijają, zezucają bomby na domy, wybuchają. Straszne rzeczy tam się dzieją i nie chcę tam wyjeżdżać. Czy Polska też jest pani kraj? Nie. Moim krajem jest Czeczenie. Polska to jest bardzo miłym krajem, gdzie nie spotkało mnie nic złego. Ja, ja nie chcę powiedzieć, że złe momenty, jakieś tam desperacje w momentach kontaktu z urzędnikami, w czasie załatwiania naszych spraw prawnych, naszej rodziny i tak dalej. To nie są przykre rzeczy, które spotykają człowieka. Urzędnik jest urzędnikiem, bo muszę się trzymać przepisów. A ja mam bardzo dużo przyjaciół, nieznajomych wręcz przyjaciół wśród Polaków i wiem, że jak Polak potrafi współczuć, jak on potrafi ukazać serce i z tego powodu uważam, że Polska jest moim miłym tymczasowym domem, ale moim krajem zawsze będzie Czeczenia i bardzo boję się umrzeć w Polsce, bardzo bym chciał, żeby była pochowana w Czeczeniu bo mam taki wiek, że muszę o tym myśleć. To był reportaż Magdy Skawińskiej Miejsce do życia o losie czeczeńskich uchodźców w Polsce trójka minęła 18.30, pora na skrót wiadomości. Marek Proszek. Decyzji jeszcze nie ma. Sejm nie głosował jeszcze wotum nieufności wobec ministra finansów. Wniosek złożył PiS, argumentując, że Jacek Rostowski jest niekompetentny i nie realizuje pakietu antykryzysowego. Swojego ministra bronił premier. Donald Tusk przekonywał, że to dzięki wysiłkom rostowskiego sytuacja Polski na tle innych krajów jest pozytywna. Do odwołania ministru, ministra potrzeba większości ustawowej liczby posłów, czyli 231 głosów. Komisja śledcza do spraw nacisków złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów prowadzących śledztwo przeciekowe. Chodzi o informacje, jakie podczas przesłuchania przed komisją złożył były prezes PZU. Według Jaromira Necla trzech prokuratorów prowadzących śledztwo przeciekowe prowadziło także kolejne postępowanie, w którym Necel był podejrzewany o składanie fałszywych zeznań. Gratka dla miłośników lotnictwa. Od dziś w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie można podziwiać samoloty, które służyły w siłach powietrznych państw NATO. Prawdziwą perełką jest wypożyczone od Duńczyków F-16, mówi Piotr Łopalewski z muzeum. On stanowi jak gdyby takie ukoronowanie tej wystawy. Jest to samolot F-16A, czyli pierwsza wersja, która wyszła na wyposażenie sił powietrznych Danii na początku lat 80. Ten samolot ma bardzo niewiele wspólnego z wersją, która w tej chwili znajduje się na wyposażeniu lotnictwa polskiego, ponieważ ten samolot ulegał ciągłym modyfikacjom, modernizacjom. W Muzeum Lotnictwa w Krakowie pojawiło się 7 natowskich samolotów. Można je podziwiać do 20 sierpnia. Rekordowy napad w Rosji. W mieście Perm na południu kraju obrabowano samochód przewożący pieniądze. Łupem napastnika padło 250 milionów rubli, to równowartości 25 milionów złotych. Przestępstwo dokonał jeden z członków ekipy konwojentów przewożącej pieniądze. Zatrzymał on w lesie samochód służbowy i grożąc swoim kolegom pistoletem oraz zarażeniem AIDS, nakazał im oddanie pieniędzy. Po przeładowaniu pieniędzy odjechał innym autem. Niewykluczone, że miał wspólników. Pieniądze stracił prawdopodobnie największy rosyjski bank, Zbierbank. W Rosji w ostatnim czasie dosyć często dochodzi do rabunków przewożonych pieniędzy. W tym tygodniu w Moskwie został uprowadzony samochód przewożący 16 milionów rubli, czyli 1,5 miliona złotych. W napadzie miesiąc temu przestępcy zrabowali konwojentom ponad 4 miliony rubli, czyli 400 tysięcy złotych. W trakcie napadu trzy osoby odniosły obrażenia. Z Moskwy, Włodzimierz Pac, Polskie Radio. stało się. Nad łodzią przechodzi śliczna burza. Widok przez okno mam jak przez szybę samochodu w myjni automatycznej, napisał pan Krzysztof. No, u nas nie lepiej też. Leje, pompa jest rów... Taki szary dym właściwie. Wszystko jest lekko szare przez gęsty deszcz w Warszawie. Tak jest w wielu miejscach w Polsce. Te opady jeszcze dziś, jeszcze możliwe w nocy i jeszcze jutro, ale w, sob w sobotę powinno już przestać i zrobi się upalnie. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. Najbliższa noc yy, z deszczem, możliwe nawet burze, niewykluczowe kluczony grad, ale ciepło. Temperatura w nocy od 14 do 18 stopni. Jutro jeszcze możliwe opady i jeszcze cieplej. Temperatura od 21 stopni w Gdańsku do 30 w Rzeszowie. No a w sobotę już, miejmy nadzieję, bez opadów i jeszcze cieplej w sobotę 30, w niedzielę powyżej 30. Trójka. Program trzeci. To już w sobotę. Oraz kolejny zapraszamy na Slalom z Gwiazdami w Augustowie. Mocna ekipa trójki prowadzona przez Magdę Jedon, Artura Orzecha i Roberta Kanterajta zmierzy się między innymi z aktorami Piotrem Zeltem, Mirkiem Oczkosiem i Jackiem Kawalcem, z muzykami Markiem Kościkiewiczem, Marcinem Nowakowskim i Jarkiem Wasikiem. O pogodę zadba nasza pogodynka Marzena Sienkiewicz. Spotykamy się o 11.00 przy wyciągu nadwodnych nad jeziorem Necko. Później o 17.00 na augustowskim rynku zagra Afrokolejski. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia, mówią Paweł Homa i Michał Olszański. A lista przebojów? Lista przebojów programu trzeciego z Augustowa o 19.05 w sobota. Meteorolodzy zapowiadają, że będzie ponad 30 stopni. Aby to sprawdzić, proszę się wybrać. Augustowski Rynek, sobota 19.05. Zapraszam, Piotr Baron. Dziękuję bardzo za wypowiedź. A dzień później zagadkowa z Augustowa. Zagadkowa niedziela, oczywiście. Zapraszam od 8 rano, Katarzyna Ptuchnicka zapraszamy do reklamy nie wygrałeś milionów? przyjdź do Getin Banku po pewne 7% na lokacie i wygraj Opla Insignia lub egzotyczne wakacje nie zwlekaj lokata 7% na 4 miesiące czeka dodatkowe warunki oferty w oddziałach Getin Bank, wystarczy wejść wielka kolekcja najlepszych filmów Clint Eastwood'a na DVD Pierwszy film nagrodzony Oskarem Western bez przebaczenia. Kupisz z magazynami Przekrój i Viva. Kolejny film Brudny Harry już za dwa tygodnie razem z Przekrojem. Szczegóły na stronie www.przekrój.pl. Już w kioskach. Żegnamy reklamy.